1 stycznia 1929 roku weszła w życie ustawa o ustroju sądów. Zniosła dotychczasowe dziedzictwo zaborów. Jednocześnie rozpoczęły się sejmowe debaty nad zmianą konstytucji. Wzmocnienie pozycji prezydenta postulował projekt BBWR. To była gorąca polityczna zima. W aurze odwrotnie 19 lutego w Rabce zanotowano rekordowo niską temperaturę minus 45 stopni Celsjusza. Na przednówku Sejm uchwalił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra skarbu Gabriela Czechowicza. Jeden z zarzutów bezprawne przekazanie 8 milionów złotych do dyspozycji premiera Piłsudskiego w czasie wyborów 1928 roku. Ostrali posta marszałka w artykule Dno oka czyli wrażenia człowieka chorego z sesji budżetowej w Sejmie. I zmiana premiera. Pułkownik Kazimierz Świtalski zastąpił Kazimierza Bartla, któremu Piłsudski zarzucił uległość w relacjach z Sejmem. Z kolei Ignacy Daszyński, marszałek Izby Niższej bez sukcesu, namawiał Piłsudskiego do utworzenia stałej większości parlamentarnej z PPS-em i PSL wyzwoleniem. We wrześniu przeciw sanacji zjednoczyła się opozycja złożona z partii Lewicy i Centrum. To początek tzw. Centrolewu, który w Sejmie liczącym 444 posłów miał ich 183. Jakby na przekór temu na otwarciu jesiennej sesji Piłsudskiemu towarzyszyli uzbrojeni w szable oficerowie. Na wniosek Centrolewu przegłosowano wotum nieufności dla rządu świtalskiego. Nowym premierem został po raz piąty Kazimierz Bartel. Tymczasem wojewoda wołyński Henryk Józewski, współpracownik marszałka, przedstawił program porozumienia polsko-ukraińskiego, zaś polska dyplomacja negocjowała z Niemcami zakończenie wojny celnej. Zza oceanu doszły niepokojące wieści o czarnym wtorku, krachu na nowojorskiej giełdzie 29 października. Rok 1929 przeniósł także sukcesy polskich lotników Żwirki i Wigury w samolotach RWD rodzimej konstrukcji, również projekcję pierwszego filmu dźwiękowego i dobrze ocenianą poza Polską powszechną wystawę krajową. Czy to był burzliwy rok 1929? Historia żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy słowo burzliwy to dobre słowo na określenie 1929 roku? W polityce krajowej powiedziałbym, że burza narastała. 28 rok był burzliwy, 29 jeszcze bardziej burzliwy ale prawdziwa burza rozpęta się w 30 roku, o którym będziemy rozmawiali za tydzień. Niemniej, tak jak powiedziałem, dynamika konfliktu wewnętrznego niewątpliwie miała tendencję wzrostową. Przykłady przez panią wymienione już we wprowadzeniu do naszej audycji ją odsłaniają. Konflikt musiał narastać, ponieważ Sejm, wyłoniony w wyniku wyborów w poprzednim roku, w marcu 28 roku, wciąż zdominowany był przez opozycję wobec rządu Piłsudskiego. I ten sposób funkcjonowania państwa, jaki wyobrażał sobie Piłsudski, czyli sposób, w którym może on bez żadnej kontroli i bez żadnych zakłóceń niejako realizować swoją wolę, nie mógł być realnie, efektywnie wprowadzony w życie. To powodowało, że Piłsudski z coraz większą złością reagował na postępowanie Sejmu, który chciał po prostu realizować swoją misję, misję zarówno reprezentacji wyborców, jak też misję kontrolną wobec wykonawczych organów państwa. To Piłsudski atakował coraz ostrzej, rzeczywiście w momencie, kiedy Sejm przegłosował postawienie w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu ministra Gabriela Czechowicza, ministra skarbu za przekroczenia budżetowe na sumę przeszło pół miliarda złotych, a przede wszystkim za wykorzystanie 8 milionów złotych z budżetu państwa na niezgodne absolutnie z prawem cele, jakimi było wsparcie kampanii wyborczej BBWR-u. To wywołało prawdziwą furię Piłsudskiego. Być może była to furia kontrolowana, to znaczy kiedy czytamy słowa jego wywiadu Dno oka, o którym wspomniała pani redaktor udzielonego także głosowi prawdy, jak w poprzednim roku, kiedy krytykował Sejm to oczywiście jesteśmy zaszokowani czasem pewnymi sformułowaniami ale mam wrażenie, że nie był to wybuch niekontrolowanej złości Piłsudskiego, ale raczej dozowanie epitetów obelg taka, żeby świadomie na zimno zaszkodzić dodatkowo autorytetowi Sejmu, opozycji demokracji Systemowi reprezentacji społeczeństwa poprzez partie w Sejmie. Pozwolę sobie zacytować parę fragmentów, byśmy, pamiętając to, o czym mówiliśmy tydzień temu, i cytaty z wywiadu z roku 28, zobaczyli właśnie tę dynamikę konfliktu wewnętrznego. Piłsudski mówił o posłach. Główna myśl i główne staranie tych panów to zawsze staranie o utrzymanie zupełnej bezkarności posła za wszystkiego czynności, chociażby najbardziej nieprzyzwoite i najbardziej sprzeczne z najelementarniejszym poczuciem honoru. Polska chowała swych posłów w bezkarności zdrady państwa podczas wojny, bezkarności płatnego szpiegostwa w stosunku do armii będącej w polu i umierającej za ojczyznę. Tu przerwę, żeby podkreślić właśnie ten kontrast, który budował Piłsudski. Posłowie no po prostu dekują się w ławach sejmowych, zdradzają Polskę myśląc o współpracy, czy to z Niemcami, czy z komunistyczną Rosją, podczas gdy prawdziwi bohaterowie są w wojsku kierowanym i uosabianym, niejako przez marszałka Piłsudskiego. I pisał dalej. A raczej mówił dalej, co zostało wydrukowane w głosie prawdy 7 kwietnia 29 roku. A gdy się Pan taki, mówił o posłach, zafajda, to każdy podziwiać musi jego zafajdaną bieliznę, a jeżeli przy tym zdarzy mu się wypadek, że zabździ, to jest już i prawo dla innych ludzi, a najbardziej dla ministrów, którzy muszą nie pracować dla państwa, ale obsługiwać i fagasować tym zafajdanym istotom. W sposobie zachowania się, wychowywanych w Moral Insanity czyli w moralnym braku zdrowia. Panach jest coś tak bezczelnego i tak ściemniałego pod względem umysłu, gdyż nawet idiotyzm jest bezkarny, a nieszczęsna Polska i to szanować musi, że każdy cokolwiek rozumny człowiek z trudem wytrzymuje to towarzystwo, gdy wymagają od niego, żeby szanował głupstwa, chociażby i pluł sobie potem w oczy, żeby milczał, gdy go obrażają i lizał ich za fajdane ubranie. Powiedział pan profesor o dynamice konfliktu wewnętrznego, co ilustrował ten oryginalny fizjologiczny cytat, chyba to właściwe określenie? O dalszych epitetach, o Fajdantisie poślinim, jak określił w tym wywiadzie istotę posła Piłsudski, nie będziemy dłużej mówili, nie będziemy dłużej tego cytowali. Ale można go nazwać ojcem, być może nawet i współczesnego języka parlamentarnego. Jeśli idzie o to, jakim językiem mówiono w parlamencie w okresie II Rzeczpospolitej, to język ten był, może zdziwią się państwo, bardziej brutalny, dużo bardziej brutalny niż dzisiaj. Często jeszcze bardziej prymitywny. No, pamiętajmy, niezależnie od oceny walorów moralnych posłów, wielu było szlachetnych i honorowych, ale wielu było ludzi no, zupełnie niewykształconych, gotowych do bójki po prostu fizycznej w Sejmie, co się całkiem często zdarzało w pierwszych kadencjach a więc przy całym ogromnym szacunku dla dorobku II Rzeczpospolitej nie powinniśmy za bardzo idealizować życia parlamentarnego wówczas, odradzającej się, nie powiem rodzącej się, bo Polska ma bardzo długie tradycje demokracji, ale odradzającej się demokracji parlamentarnej. I właśnie w tę słabość, widoczną także dla społeczeństwa, słabość życia parlamentarnego, moralne, widoczne braki w życiu posłów, bo i wtedy i dzisiaj posłowie nie byli aniołami, mówiąc delikatnie. Uderzał Piłsudski, uderzał celnie, ale uderzał chyba zbyt mocno. Dlaczego mówię chyba zbyt mocno? Nie oceniam tego w kategoriach moralnych, ale oceniam w kategoriach skuteczności politycznej. Duża część środowisk, które wcześniej popierały Piłsudskiego, Niemal bezwarunkowo, jak duża część wyborców PPS-u, odsuwa się właśnie po tym wywiadzie z niesmakiem, z poczuciem zażenowania, że pewne granice zostały tutaj przekroczone. Oczywiście także umacnia to narodową demokrację, której posłowie na tym tle no niewątpliwie wypadali jak lordowie w Izbie Wyższej Parlamentu Brytyjskiego. Ta akcja dezawuowania Sejmu, opluwania Sejmu, nawet jeśli usprawiedliwionymi to jednak często przesadnymi i wulgarnym językiem formułowanymi oskarżeniami. doraźnie może służyła Piłsudskiemu, ale w dłuższej perspektywie na pewno była niedobra dla także jego pozycji w społeczeństwie. Społeczeństwo coraz silniej dzieliło się na tych, którzy gotowi byli nadal iść za Piłsudskim, na ślepo nawet, zaciśniętymi oczami, uznając, że on tylko jeden może Polskę ocalić. I tych, tych było dość dużo. Którzy uważali, że tego rodzaju tendencje polityczne jakie wyraża Piłsudski są niebezpieczne dla tradycji polskiego republikanizmu, parlamentaryzmu, wolności politycznej. Ten podział będzie niewątpliwie narastał. Piłsudski będzie zaś wykorzystywał, jak to dzisiaj mówimy, zasoby administracyjne, żeby wzmacniać swoją osobistą pozycję i wzmacniać siłę tworzonych przez siebie ataków. To jest przypomnę czas, kiedy Przeforsowana została na przykład zmiana nazwy placu Saski w Warszawie na plac Piłsudskiego. No to miało właśnie służyć temu, żeby Piłsudski został wykreowany środkami państwowymi na autorytet bezwzględnie wymagający poszanowania ze strony każdego, niezależnie od tego, co kto o Piłsudskim myśli, będzie musiał kłaniać się na placu jego imienia w centrum Warszawy, kultowi marszałka. Sprawa ministra Czechowicza nie doczekała się szybkiego rozstrzygnięcia. W Trybunale Stanu był przesłuchiwany marszałek Piłsudski, który oczywiście odpierał zarzuty, które stawiano ministrowi. Trybunał orzekł, że to tylko Sejm może ocenić te wydatki, działania finansowe rządu. Czy to pomyśli Piłsudskiego, pstryczek dla parlamentu? To jest, można powiedzieć, charakterystyczne przeciąganie liny. Tak funkcjonuje niestety brutalna polityka po dziś dzień. To się nie zmieniło. Pokaz siły, czasem brutalnej, czasem wyrażanej językiem, tak jak to robił Piłsudski, czy tak jak to robił najbliższy współpracownik, pułkownik Walerysławek, który wtedy na jednym ze zjazdów publicznych określił możliwości działania rządu tymi oto słowami, że lepiej jest niektórym posłom kości połamać niż wyprowadzić na ulice karabiny maszynowe. To oczywiście służyło jakby zastraszeniu, zmuszeniu drugiej strony, czyli opozycji do cofnięcia i opozycja trochę się cofa, trochę jednak obawia się tego do pewnego stopnia, do pewnych granic. Nigdy nie da się przewidzieć do końca Jaki będzie rezultat takiej gry w kwietniu, czy w maju, czerwcu 29 roku wydawało się, że ta ofensywa agresji słownej głównie, rzadziej stosowanej przemocy fizycznej jeszcze, przynosi skutek i że opozycja się cofa. W każdym razie marszałek Sejmu, wybrany wbrew woli Piłsudskiego rok wcześniej na to stanowisko. Piłsudski chciał, żeby marszałkiem Sejmu był profesor Kazimierz Bartel, to się nie udało i jakby drugą osobą formalnie w państwie będący marszałek Sejmu reprezentował teraz opozycję. Mówiono nawet wtedy o wojnie o marszałka Daszyńskiego. Tak, wtedy to jest w 1928 roku, no ale marszałek Daszyński był już od roku marszałkiem. Cieszył się niekwestionowanym autorytetem, przynajmniej w kręgach parlamentarnych, na pewno w kręgu lewicy polskiej, bo przecież miał za sobą już ponad... 25-letnią karierę parlamentarną, od parlamentu wiedeńskiego poczynając i był liderem PPS-u od, można powiedzieć, niepamiętnych czasów. Korzystając z tej roli i z pewnej niegdysiejszej bliskiej więzi, nawet można powiedzieć przyjacielskiej z Piłsudskim, Daszyński próbuje szukać kompromisu. A więc tu właśnie jest ten moment, kiedy wydaje się, że Piłsudski nakłonił niejako głowę reprezentanta co najmniej opozycji centrolewicowej do złagodzenia opozycyjnego kursu Wobec rządu i rzeczywiście 24 czerwca 29 roku marszałek Daszyński złożył poufną wizytę Piłsudskiemu proponując zgodę z Sejmem poprzez utworzenie stałej większości parlamentarnej, w której BBWR połączyłby się współpracą z lewicą. Piłsudski nie przystał na ten pomysł. Czy Daszyński był pewien, że uda się namówić PPS i PSL wyzwolenie do takiego politycznego ruchu? Wydaje mi się, że Daszyński chciał do tego doprowadzić, ale realnych szans na to rzeczywiście nie było. To znaczy uważam, że Daszyński szczerze wierzył w możliwość zawarcia takiego przynajmniej odraczającego konfrontację, kompromisu, że uda mu się pozyskać dzięki własnemu autorytetowi Część, większość posłów PPS-u i większość posłów PSL wyzwolenia, a to razem z posłami BBWR-u rzeczywiście stworzyłoby stabilną większość dla rządu. Usunęłoby ten problem, z którym Piłsudski i jego zwolennicy borykali się w Sejmie wybranym w 28 roku, to znaczy problem braku większości parlamentarnej. Ale tak jak pani redaktor przypuszcza, czy sygnalizuje tę wątpliwość, raczej trudno uwierzyć, żeby w atmosferze tej nasilającej się walki słownej większość posłów PPS-u i większość posłów PSL Wyzwolenia naprawdę na dłużej chciała współpracy z Piłsudskim i z bbwr którego lider obiecuje połamanie kości niektórym posłom. I z drugiej strony Piłsudskiemu też niepewna, zależna od humorów, prawda, czy od nastawienia posłów dwóch partii, większość w parlamencie nie wystarczała. On chciał zdobyć trwałą przewagę nad Sejmem. Dlatego te nadzieje na kompromis okazały się płonne. Czy słabość Piłsudskiego w parlamencie, i słabość jego zwolenników wykorzystała Lewica i Centrum, skoro zjednoczyły się w Centrolew, no i stanowiły już realną siłę, bo przecież w sumie Centrolew miał 183 głosy na 444 posłów. Ciekawa jestem znowu, mogę powiedzieć bezcenne byłoby usłyszeć reakcję Piłsudskiego. To rzeczywiście dawało o sobie znać rozdrobnienie Sejmu i jednocześnie szczególna struktura etniczna Polski, mająca także odbicie w Sejmie. 183 mandaty, 183 posłów to przecież wciąż jeszcze nie większość z 444. Tych 120 paru posłów BBWR-u, no też to jest raptem ponad jedna czwarta tylko w Sejmie. Gdzie więc była reszta posłów? Kilkudziesięciu posłów, niewielu, ale jednak kilkudziesięciu posłów prawicy, którzy z centrolewicą nie chcieli współpracować, to zrozumiałe, ale rzecz jasna nie chcieli także poprzeć Piłsudskiego. Była także grupa kilkudziesięciu posłów mniejszości narodowych, a więc Ukraińców, Białorusinów, Niemców i ci także ze zrozumiałych względów nie chcieli poprzeć ani opozycji, ani bloku Piłsudskiego. To sprawiało, że jakby zawężał się ten konflikt w Sejmie do starcia BBWR centrolewica. Zmieniło sytuację w pewnym sensie na niekorzyść Piłsudskiego właśnie to, że pojawiła się sama formuła Centrolewica, a więc już nie tylko lewica, nie tylko PPS i PSL Wyzwolenie, ale po raz pierwszy doszło do współpracy między dwoma rywalizującymi do tej pory śmiertelnie między sobą partiami chłopskimi. PSL Wyzwolenie i PSL Piast. Obok nich także mniejsze stronnictwo chłopskie, ale zwłaszcza fakt, że PSL Wyzwolenie, które zawsze zwalczało Witosa i vice versa, Witos zawsze krytykował PSL Wyzwolenie, łączy się, to świadczy o działaniu pewnej jako naturalnej logiki, nie tylko w życiu politycznym. Kiedy czują się mniejsi, słabsi, zagrożeni przez kogoś, kto dość ostro, agresywnie występuje na scenie w tym przypadku politycznej, to łączą się między sobą, próbują, współpracować między sobą, nawet jeżeli wcześniej byli wrogami, bo łączy ich to poczucie zagrożenia, poczucie wspólnego wroga. I to właśnie ta słowna agresja, groźby formułowane przez Piłsudskiego, przez Sławka, przez BBWR sprawiają, że pojawia się formuła centrolewicy, że pojawia się porozumienie, które skupia więcej posłów, niż miał BBWR, bo właśnie 183 posłów, tak jak powiedziała pani redaktor. I te 183 mandaty to już jest siła największa w parlamencie. Większa niż ma BBWR, rzecz jasna wielokrotnie większa niż ma prawica. I stąd deklaracja 14 września na konferencji przywódców PPS, PSL Wyzwolenia, PSL Piast, Stronnictwa Chłopskiego, Narodowej Partii Robotniczej i Polskiego Stronictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Deklaracja o odrzuceniu możliwości współpracy z obozem Piłsudskiego oznaczała, no można tak powiedzieć, deklarację wojny, wojny parlamentarnej, centrolewicy przeciwko obozowi rządowemu. I od tej pory rzecz jasna, mowy już o żadnym kompromisie nie mogło być mowy. Sytuacja polityczna wewnętrzna będzie się konsekwentnie zaostrzała z każdym tygodniem. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia żywa. A jak postrzegać ten gest Piłsudskiego, który na jesiennej sesji parlamentu wkroczył z oficerami, a część z nich była uzbrojona w szable? To wydarzenie niecodzienne i niespotykane w takim miejscu jak polski parlament. To był właśnie ciąg dalszy tego już otwartego konfliktu, w którym obie strony uznały, że kompromis nie jest możliwy. Piłsudski chciał zamanifestować siłę, więc przybył w otoczeniu oficerów z szablami. No rzecz jasna marszałek Sejmu Ignacy Daszyński uznał to za manifestację siły, bo tym było to wystąpienie i nie chciał otworzyć obrad, dopóki nie opuszczą sali sejmowej uzbrojeni oficerowie. A to z kolei Piłsudski zagrał przez swojego człowieka, a był nim sam prezydent Ignacy Mościcki, który skorzystał z uprawnień danych mu przez nowelę sierpniową, poprawkę do konstytucji z sierpnia 1926 roku i natychmiast odroczył całą sesję Sejmu, a więc w rozgrywce stoczonej tego dnia, to jest 31 października 1929 roku, 1-0 najpierw dla Piłsudskiego, bo wkracza z oficerami do Sejmu. 1-1 w momencie, kiedy Daszyński nie pozwala rozpocząć obrad, dopóki nie wyjdą uzbrojeni oficerowie z Sejmu. I 2-1 wygrana ostatecznie, jeśli można takim sportowym językiem to określić, w momencie, kiedy prezydent po prostu zawiesza na 30 dni obrady Sejmu. No To wszystko pokazuje właśnie już zupełny kryzys, Życia parlamentarno-politycznego, tak to rozwinęłbym tę formułę, w Polsce w końcu 29 roku. A działo się to, podkreślmy, dwa dni po złowieszczym sygnale, który przyszedł z Waszyngtonu, z Nowego Jorku, za oceanu do Polski, po krachu na giełdzie nowojorskiej i początku serii bankructw, które doprowadzą do największego w historii XX wieku kryzysu w gospodarce kapitalistycznej, kryzysu, który uderzy w następnym roku i w następnych latach z ogromną siłą w Polskę, w polskie społeczeństwo. Tego rzecz jasna jeszcze 31 października 29 roku oficerowie wchodzący do Sejmu z Józefem Piłsudskim nie mogli przewidzieć. Zdaje się, że nie myślano o tym w kategoriach złowieszczej informacji. Czy mogła być już taka świadomość, czym to się skończy, czy nie? Nie, kryzysu w takiej skali nikt sobie nie wyobrażał, bo nie było takiego kryzysu wcześniej. Oczywiście były kryzysy zmiany koniunktur w gospodarce światowej już i w XIX wieku, w latach 70. XIX wieku później, ale to co okaże się rezultatem załamania na giełdzie nowojorskiej w październiku, w końcu października 29 roku, przekroczy najgorsze oczekiwania wszystkich ekonomistów, nie tylko polityków, ale nawet fachowych ekonomistów. W 1929 roku w Polsce zakładano, w rządzie polskim, dalszy wzrost inwestycji państwowych, dalszą centralizację gospodarki. To zresztą także był duch czasu, bardzo wyraźny. Reprezentował tę te tendencje przede wszystkim nowy wiceminister skarbu. Ministrem był niezwykle zasłużony wielkiej szlachetności człowiek, pułkownik Ignacy Matuszewski, zasłużony bardziej dla wywiadu polskiego, bo tworzył wywiad Polski w latach 19-20 Człowiek bardzo błyskotliwej inteligencji, rozumiejący także kwestie ekonomiczne, no ale nie ekonomista z zawodu. Wsparł go zatem w Ministerstwie Skarbu Stefan Starzyński, późniejszy, legendarny i rzeczywiście heroiczny dowódca cywilnej obrony Warszawy w 1939 roku. W 1929, 10 lat wcześniej, był znany przede wszystkim jako główny rzecznik upaństwowienia gospodarki, autor wielu prac ekonomicznych poświęconych właśnie zagadnieniom gospodarczym, których jedyne rozwiązanie, jakie proponował, to upaństwowienie, centralizacja, interwencjonizm. Tego dotyczyły jego takie książki jak Rola Państwa w życiu gospodarczym, Myśl Państwowa w życiu gospodarczym i to wszystko starał się wprowadzać w życie nie tylko Stefan Starzyński, ale cały rząd. Było to na pewno nie jakąś aberracją, tylko tendencją wyraźnie występującą znów w gospodarczych stosunkach w wielu krajach Europy i świata zachodniego. Miało to w przypadku Polski umożliwić szybszy wzrost, wykorzystanie tej jeszcze trwającej w tym momencie, czyli w 29 roku koniunktury dla budowy magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia, dla budowania połączeń o skali międzynarodowej, które miały wzmocnić polską gospodarkę, otwierając ją na połączenia od Bałtyku do Morza Czarnego, do Rumunii, od Gdyni do Konstancy, Otwierając także nowe szlaki eksportu polskiego węgla. Rzeczywiście to był moment, kiedy wydawało się, że gospodarka polska ma szansę na dalszy, dość szybki rozwój raczej niż na kryzys, bo wojna handlowa toczona z Niemcami od 26 roku zaczęła wyraźnie pokazywać, że Polska poradzi sobie, że Polska nie zostanie rzucona na kolana przez bojkot towarów polskich, w tym w szczególności polskiego węgla na rynku niemieckim. I że polskie kopalnie znalazły nowe rynki zbytu, przede wszystkim w Skandynawii, korzystając także z rozwijającego się już portu gdyńskiego. Ten eksport stał się możliwy, a magistrala kolejowa była więc tym bardziej potrzebna. Polska weszła na rynek skandynawski i inne rynki w zachodniej Europie wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, a mianowicie wielkiego strajku górników angielskich w 27 roku który sparaliżował przemysł wydobywczy w Wielkiej Brytanii na wiele, wiele miesięcy i spowodował utratę rynku przez górników, czy przez kopalnie angielskiej. Na to miejsce wchodzą polscy górnicy, polski eksport węgla. A więc to wszystko sprawia, że wrażenie, jakie dominuje wśród polskich ekonomistów, wśród polskich polityków, jest użyję określenia, jakiego w sanacji często używano. Byczo jest, to znaczy jest świetnie, prawda, rozwijamy się gospodarczo coraz lepiej, możemy w związku z tym coraz ostrzej postępować z tą bandą nieudaczników, za jaką uważamy Sejm, bo gospodarka będzie rozwijała się coraz lepiej i nasze rządy będą w związku z tym coraz lepiej postrzegane przez społeczeństwo. Ten zbieg dwóch dat, 29 października, 29 roku krach na giełdzie Wall Street i 31 października, najście Piłsudskiego z oficerami na Sejm pokazuje właśnie jak trudno jest przewidzieć w istocie rozwój wypadków gospodarczych i politycznych. Tak warto jeszcze dodać, że odchodzi w niepamięć wojna celna z Niemcami. To też jest dodatkowy argument, który mógł taki spokój wewnętrzny i radość z rozwijającej się gospodarki wprowadzić? Tak, naturalnie. To, że Polska potrafiła poradzić sobie z bojkotem swoich towarów przez Niemcy, ogłoszonym od właściwie 1925 roku, skłoniło Niemcy do zmiany stanowiska, przynajmniej częściowej zmiany stanowiska w polityce gospodarczej wobec Polski, no bo bojkot okazał się nieskuteczny. Polska jednocześnie także dążyła do załagodzenia stosunków z Niemcami, widząc, jak wiele Niemcy zyskały w ostatnich miesiącach, dosłownie w 29 roku, w relacjach z państwami zachodnimi, a zatem próba podtrzymywania jakiejś atmosfery kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich nie byłaby postrzegana dobrze w stosunkach Polski z państwami zachodnimi. To był moment, mówię o 29 roku, kiedy Szczyt osiągnęły nadzieję na współpracę francusko-niemiecką, kiedy Wielka Brytania także uważała, że jej polityka nastawiona na wciąganie Niemców na zasadach równoprawnych do odbudowanego niejako koncertu mocarstw w Europie jest polityką, która nareszcie zostaje zrealizowana skutecznie. Niemcy wracają do gry na równych prawach z głównymi mocarstwami zachodnioeuropejskimi. To jest także moment, kiedy zostają zmienione warunki spłaty odszkodowań po I wojnie światowej, jakie miały obciążać gospodarkę niemiecką. Te warunki zmienione w 1929 roku przez misję amerykańskiego finansisty Owena Younga sprawiają, że praktycznie rzecz biorąc Niemcy już w ogóle nie muszą się przejmować tym zagadnieniem. Spłaty zostają rozłożone do 1989 roku w tak małych ratach. I z tak małymi w gruncie rzeczy realnymi nadziejami na ich zrealizowanie, że gospodarka niemiecka mogła, jak się wydawało, odetchnąć pełną piersią, a zatem porozumienie z takim sąsiadem, który tak się umocnił w relacjach z Zachodem, którego gospodarka odbijała się coraz wyraźniej od dna kryzysu pierwszej połowy lat dwudziestych. Było niejako wymogiem rozsądnej polityki i dyplomacji polskiej i Polska jak najbardziej świadomie, polska dyplomacja pod kierunkiem ministra Augusta Zaleskiego wyszła naprzeciw tej potrzebie. I stąd właśnie nowa umowa z Niemcami. Umowa z jednej strony oczywiście korzystna dla Polski, bo ograniczająca wojnę handlową. Ona się nie skończyła, ale w dużym stopniu została zminimalizowana od tego momentu. Ale także korzystna dla Niemiec, bo Polska zrezygnowała z odszkodowań rozmaitych, które wcześniej były przewidywane, które były przedmiotem w każdym razie oficjalnych pretensji państwa polskiego. Polska musiała no, niejako uznać realia końca 29 roku, w których Niemcy nie były już traktowane jako paria z systemu wersalskiego, tylko jako jedno z głównych mocarstw i trzeba było z Niemcami rozmawiać. Niemcy rozumieli także, że z Polską trzeba w tym momencie rozmawiać. Thank you. Punktował pan profesor kolejne ruchy władzy i opozycji, a jak pan określi taką oto taktykę, że na wniosek Centro-Lewu przegłosowano wotum nieufności dla rządu świtalskiego, nowym premierem został po raz piąty Kazimierz Bartel, w Polsce premierzy zmieniali się jak rękawiczki. Czy to miało to znaczenie? To były oczywiście pozory, jeśli idzie o kwestie stabilności czy niestabilności polskiego rządu, bo władza była cały czas w tych samych rękach. Ministrowie na tym najważniejszym stołku, czyli przewodniczącego Rady Ministrów, zmieniali się tak, jak decydował o tym Piłsudski. To, że piąty raz został na to stanowisko wydelegowany, można tak powiedzieć, przez Piłsudskiego profesor Kazimierz Bartel, Pamiętajmy, że była to postać no, bardzo dużego formatu, nie tylko politycznego, ale i naukowego. Tak, przewodniczący, Tak, przewodniczący Stowarzyszenia Matematyków Polskich, człowiek o niekwestionowanym autorytecie naukowym, zawodowym. A jednocześnie człowiek, który reprezentował w tej talii kart Piłsudskiego postawę względnie koncyliacyjną wobec zasad demokracji, wobec możliwości współdziałania z parlamentem. I przeplatają się niejako te decyzje nominacyjne Piłsudskiego, kto będzie premierem, w taki oto sposób, że raz Piłsudski sygnalizuje, nie ustąpicie, sygnalizuje pod adresem opozycji parlamentarnej, to wprowadzę pułkowników do rządu i rozprawią się z wami, tak jak to zapowiadał Sławek, połamiemy wam kości. Symbolem tego był właśnie rząd poprzedni, rząd majora Kazimierza Świtalskiego, byłego adiutanta, marszałka zresztą autora, fenomenalnego źródła do historii II Rzeczpospolitej, dziennika Świtalskiego jako adiutanta Piłsudskiego, gdzie codziennie Świtalski notował wypowiedzi marszałka Piłsudskiego. No to jest naprawdę jedno z najważniejszych źródeł do historii II Rzeczpospolitej. Ale teraz nie mówimy oczywiście o Świtalskim jako autorze niezwykle pożytecznego źródła, tylko jako o symbolu rządu pułkowników, bo tak nazwano ten jego rząd, gdzie chyba ośmiu na czternastu ministrów występowało w mundurach. Pułkowników, podpułkowników czy majorów Wojska Polskiego. Szczególnym takim symbolem jeszcze wyraźniejszym niż Świtalski był tutaj Felicjan Sławoj Składkowski. Notabene świetny stylista, wspaniały gawędziarz, lekarz z wykształcenia, lekarz legionowy ale jako minister spraw wewnętrznych symbol takiego, można powiedzieć, lojalnego, żeby nie powiedzieć, tępego stupajki, realizującego każdy rozkaz, choćby najbardziej brutalny, który wyda mu jego bóstwo, czyli marszałek Piłsudski. A więc Składkowski, czy Świtalski, czy Prystor, czy inni pułkownikowie w rządach, które tworzył de facto Piłsudski, niezależnie od tego, kto był formalnie ich premierem, symbolizowali niewątpliwie tę możliwość twardej ręki. Bartel Symbolizował z kolei złagodzenie kursu i tak raz mocniej, raz słabiej, w takim interwale można powiedzieć, realizował Piłsudski swoją politykę rozbijania Sejmu w 1929 roku, kiedy mianowany został Bartel. Na piątą swoją misję sformowania rządu wyraźnie oznaczało to taki lekki jakby uśmiech, czy złagodzenie kursu wobec parlamentu. Ukłuł to nawet powiedzenie o bartlowaniu. Tak, a więc to powiedzenie kursujące wtedy w Sejmie i w prasie politycznej II Rzeczpospolitej oznaczało no, taką próbę zagadania opozycji, załagodzenia pozornego, zaklajstrowania, mówiąc jeszcze innym określeniem, stanu rzeczywistego konfliktu między rządem, władzą wykonawczą, marszałkiem Piłsudskim, a reprezentacją społeczeństwa. Bartel rzeczywiście nadawał się doskonale do tej roli ze swoją taką imponującą postawą z jednej strony, z drugiej zaś ze swoim na ogół koncyliacyjnym tonem w stosunku do polityków opozycji. Ale i ten ton się skończy, jak zobaczymy, kiedy będziemy omawiali rok 1930. W końcówce roku, pozwołanej przez prezydenta Mościckiego konferencji przedstawicieli klubów sejmowych, Mieczysław Niedziałkowski przedstawił deklarację z kolei Centrolewów w sprawie warunków podjęcia prac nad rewizją konstytucji, ale zapewne pomysły w niej zawarte byłyby zupełnie, czy są zupełnie inne niż te, które proponował BBWR. Rzeczywiście prezydent Mościcki zgodnie z wolą marszałka Piłsudskiego postanowił zwołać przedstawicieli klubów sejmowych po to, żeby zaskoczyć ich niejako żądaniem natychmiastowego przedstawienia warunków dotyczących prac nad nową konstytucją. Liczył po prostu prezydent Mościcki, a właściwie zlecający mu to zadanie marszałek Piłsudski, że nie zdążą się porozumieć tak z dnia na dzień przedstawiciele różnych klubów opozycyjnych i nie będą w stanie przedstawić zgodnie warunków, tylko pokłócą się między sobą. Ale występujący w imieniu klubów sejmowych opozycji Mieczysław Niedziałkowski Przedstawił deklarację centro lewu dość prostą i spójną, a więc po pierwsze przestrzeganie legalnej drogi zmian w Konstytucji, położenie kresu samowoli administracji, konfiskatom prasowym oraz wstrzymanie dotacji państwowych na cele partyjne i propagandowe rządu. Tylko tyle i aż tyle, a więc żadnych jakichś szczegółowych postulatów dotyczących rozwiązań konstytucyjnych, ale zasadnicze praktyczne postulaty dotyczące przestrzegania praworządności w kraju. Tu więc, można powiedzieć, okazało się, że Centrolew jest jakąś siłą zdolną do efektywnego działania. I to właśnie spowodowało, że prezydent powołał nowy rząd na czele, którego stanął po raz piąty profesor Kazimierz Bartel. To właśnie był symbol tego, że... Skoro opozycji udało się pokazać swoją spójność, zdolność do efektywnego współdziałania, to może w tym momencie warto znów zasygnalizować jakby ugodowe stanowisko, czy bardziej ugodowe stanowisko ze strony rządu. Czyli symbolem będzie nie pułkownik, nie Sławoj Składkowski, nie któryś inny z oficerów z szablą przy boku, ale będzie dostojny profesor Politechniki Lwowskiej Kazimierz Bartel. Historia Żywa. Za tydzień o roku 1930, roku sporów Centrolewu, czyli przeciwników sanacji, z marszałkiem Józefem Piłsudskim, także roku procesu brzeskiego przywódców opozycji. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl Ukośnik jedynka.